Już przez kilka lat rozważaliśmy Ewangelię Marka, gdzie Pan przedstawiony nam jest jako doskonały sługa. W tym w tym rozdziale widzieliśmy, że On dał uczniom swoim konkretną służbę, przekazał im służbę. On sam osobiście tu nie jest obecny. Uczniowie też już nie są obecni, ale my wszyscy otrzymaliśmy służbę. Każdy, który jest wierzący. Nie ma różnicy czy jesteś bratem lub siostrą, czy jesteś starszym lub młodszym, nie wszystkim dał moc. Ale tu czytaliśmy w naszym wierszu, że każdemu dał jego pracę. Nikt z tego nie jest wykluczony. Jakie Pan daje nam lub Tobie, z, mi lub Tobie zlecenie może być zupełnie różne. Dlatego nie chciałbym tak bardzo mówić dzisiaj o mierze tego dzieła, bo on jedynym jest zleceniodawcą, Ale pytanie jest, jak wykonujemy tą służbę. I mamy nadzieję, że wszyscy uczymy się z naszy, przykładu naszego Pana. I chciałbym pokazać 10 takich aspektów z życia apostoła Pawła, które pokazują, jakie są cechy prawdziwego sługę, którego centrum życia jest Chrystus. W języku angielskim brzmi to um, Przez Chrystusa Napełnione centrum życia Chciałbym zwrócić uwagę na to, co on doświadczył Dzieje apostolski ósmy rozdział Widzimy w tym rozdziale, kim Paweł był przed nawróceniem. Ósmy rozdział, trzeci wiersz Tymczasem Saul niszczył Kościół, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Widzimy tutaj najpierw, że Saul był bardzo mm, takim żywym, pełnym energii człowiekiem. Ale energię, którą miał, wykorzystywał w błędnej sprawie. Aż nadszedł dziewiąty rozdział, gdzie Pan stanął na jego drodze. Czytamy teraz z dziewiątego rozdziału pierwszy do piątego wiersza.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 w drodze do Damaszku objawił mu się Pan światłość z nieba to wydarzenie w Słowie Bożym opisane jest trzykrotnie Im dalej w przeszłości leży jakieś wydarzenie naszego życia, tym bardziej mgliście je widzimy i pamiętamy. Ale tak nie było w przypadku Pawła. Ta światłość wydawała mu się w pamięci coraz jaśniejsza. Ten moment, w którym spotkał go Pan. Tu czytamy tylko o światłości. W 22 jednak rozdziale, w 6 wierszu, czytamy już o wielkiej światłości, o dużej światłości. Tu wiesz, że to jest lichtwar. A w 26 rozdziale, 13 wierszu czytamy, że, że ta światłość była taką światłość, która przewyższała blask słońca. Postł Paweł zadał niegdyś dwa pytania. I to jest bardzo ważne też i dla nas, jeśli chcemy służyć Panu. Pierwsze pytanie, które Paweł zadał, było do Pana i brzmiało Kim jesteś, Panie? W drugie, z tym drugim rozdziale znajdujemy drugie pytanie, które brzmi Co mam czynić, Panie? Więc nasze życie połączone jest nie tylko ze Zbawicielem, który nas zbawił ale też połączony jest z Panem. On jest zarówno naszym Zbawicielem, jak też i naszym Panem. Ale pierwsze pytanie, które i my powinniśmy zadać, jest, kim jesteś, Panie? Jest to bardzo e, zadziwiające, jak często czytamy, że Pan spotkał z jakiegoś z swoich sług. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Widzimy tam, że Pan spotkał Mojżesza. Drugi do piątego rzędu. I anioł Pana ukazał mu się w pomieniu ognia Ze środka krzewu Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem Lecz nie spłonął Wtedy Mojżesz powiedział odejdę i zobaczę to wielkie zjawisko Dlaczego ten krzew się nie spala A gdy Pan widział, że podchodził Aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg Ze środka tego krzewu Mojżeszu, Mojżeszu A on odpowiedział, oto jestem Wtedy powiedział, nie zbliżaj się tu Zdejmij buty z nóg bo miejsce, na którym stoisz, jest Ziemią Świętą. Wszyscy dobrze znamy historię o Mojżeszu. Najpierw własną siłą chciał e, wybawić lud izraelski. Ale nie udało mu się. Z tego względu przebył 40 lat na pustyni, pasząc trzodę o, owiec. Pomyślmy tylko, 40 lat, czy to były stracone lata? To nie były stracone lata. Teraz, w tej chwili, tu, co tu czytamy, o której czytamy, Pan go spotkał. Pierwszą rzeczą, którą uczynił jest, przedstawił mu się. Bo wiedział mu, że jest to świętą ziemią, na której stał. Więc miał zdjąć Buty z nóg. Czy my wiemy, kim jest Pan? Kiedy go spotkamy, czy mamy świadomość, że on jest święty? Że nasza. Nasze usposobienie powinno być takie, że zdejmujemy w obrazie mówiąc nasze buty z powodu świętości Jego. Pan mu wyszedł na spotkanie i wtedy dał mu całkiem konkretne zlecenie. Ale teraz Mojżesz mówi nie, nie, nie mnie, nie ja. Dlaczego ja? Mojżesz przebył 40 lat w szkole Bożej. I teraz z niego zrobił się, zrobiło się naczynie, które Bóg mógł użyć, używać. Teraz otworzymy jozłę, 5 rozdział. jozłego, 5 rozdział, 13 do 15 wiersza a gdy Jozue był w pobliżu Jerycha podniósł oczy i spojrzał a oto mąż stał naprzeciwko niego z wydobytym mieczem w ręku Jozue podszedł do niego i zapytał czy ty jesteś po naszej stronie czy po stronie naszych wrogów a on odpowiedział nie gdyż jako wódz wojska Pana teraz przyszedłem wtedy Jozue upadł twarzą do ziemi od i zapytał co mój Pan rozkaże swemu słudze i wódz wojska Pana powiedział do Jozue Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozue tak uczynił. Tu Pan spotkał Jozłego. i to zanim Jozue doszedł do Jerycha. i przedstawia mu się jako wódz wojska Pana. Jaka była reakcja Jozłego? Jozłe upadł twarzą do Ziemi. Oddał pokład. Pierwsze pytanie, więc brzmi, kim jesteś panie? A Jozue tu zapytał, więc kim jesteś? Jesteś za nami czy przeciwko nam? I widzimy tu jego usposobienie jako sługa. Pyta go, co mówi mój pan do sługa, do sługa swojego? I widzimy ponownie w obrazie takie okoliczności, okoliczności, które mówią zdejmuj buty, bo miejsce, na którym stoisz, jest świętą ziemią. I jeszcze trzecie miejsce co do tego. Z Księgi Sędziów. Szósty rozdział, 22 i 23 wiersz. A gdy Gedeon zrozumiał, że to był anioł Pana, powiedział, Ach, Panie Boże, widziałem bowiem anioła Pana twarzą w twarz. I Pan mu powiedział, pokój z Tobą, nie mój się, nie umrzysz. Tutaj Pan objawił się Gedeonowi. A w dwunastym wierszu powiedział najpierw, że Pan jest z Tobą. I dalej w domu zlecenie. I zapytał go, czy ja Cię nie posłałem? Drodzy wierzący, cokolwiek czynimy, czy wiemy, kto nam to zlecił, jeśli jest to to, co On chce To możemy liczyć się z Jego pomocą Pan Józłemu Joz Abogedionowi obiecał, że będę z Tobą 16 wiersz W tych wierszach, które my czytaliśmy, widzimy, że Gedeon poznał, kto był ten Pan, ten anioł. Uświadomił sobie, że zobaczył Pana twarzą w twarz. I miał tą głęboką świadomość, że teraz musiałby umrzeć. Ale widzimy łaskę Bożą. Ale we wszystkich trzech przykładach, które teraz czytaliśmy, widzimy tą samą myśl. Kim jesteś, Panie? Czy Ty już miałeś takie spotkanie ze swoim Panem? Nie mam na myśli jakieś mistyczne spotkanie. Nie? Mam na myśli całkiem osobiste spotkanie z Nim. Czy już poznałeś go? Paweł po tym spotkaniu już nigdy nie zapomniał, co widział. A świadomość o tej światłości stała się coraz jaśniejsza. I ta świadomość później cechowała jego służbę. Dokładnie to powinno cechować też i naszą służbę. Mianowicie nasza osobista relacja do Pana i z Panem. Teraz przejdziemy do listów Filipian, gdzie 10 z tych punktów chciałbym e, wymienić. Oczywiście nie jest to taka pełna lista wszystkich tych aspektów. Będą to tylko nie, kilka aspektów z wielu. Pierwszy widzimy w pierwszym rozdziale. Trzeci do szóstego wiersza.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 Sługa Pana, który jako centrum swego życia ma Chrystusa, jest przede wszystkim mężem i żoną modlitwy. Taka osoba dokładnie się nauczyła, co to znaczy z Jana 15, że bez mnie nic nie możecie uczynić. Tu Paweł modlił się za wierzących w Filipii. Nie tylko od czasu do czasu, ale czytamy tu wszędzie, w każdej swej modlitwie. I to dla każdego z osobna. Czy my modlimy się za, na, za naszych współwierzących? Są to ci, których Pan miłował z ze których Pan umarł. A jeśli modlimy się za nimi, to okazujemy, że miłujemy ich. Więc pierwszą cechą prawdziwego sługi, sługi jest, że jest mężem modlitwy. Ale dalej czytamy w szóstym wierszu, że to nie jest Jego własnym dziełem. Czytaliśmy, że Pan dał każdemu swoje dzieło. Ale kogo jest to dzieło? Nadal będzie to dziełem Pana. I dlatego Paweł tu pisze w szóstym wierszu, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w Was dobry dzień, dokończy go. Czy to będzie z Pawłem, czy bez Pawła, nie ma znaczenia. Czy z Tobą, czy bez Ciebie, też nie ma znaczenia. Nie możemy nigdy zapomnieć, że każde dzieło jest Jego dziełem. On je dokończy. Zgodnie z Jego planem. I jest to niczym innym jak przywilejem, że On chce Ciebie i mnie używać. 12 i 13 wiecz. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzywienie Ewangelii. Także moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. Widzimy tu sługę, który ma Chrystusa jako centrum swego życia i to nawet we wszystkich okolicznościach. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć brata Maxa Biletera. Jak chętnie przyjeżdżał na tą konferencję. Jak bardzo Pan go używał na wielu miejscach. Ale przyszła ta choroba. Już nie mógł przyjechać. Czy on z tego względu był teraz sługą, którego centrum już nie był Pan? Oczywiście, że nie. Ten brat przyjął tą chorobę z ręki Pana. Tutaj też i Paweł. On był w więzieniu nie powiedział, że to są więzy cesarza Nero. On przyjął okoliczności z rąk Pana. Także czytamy, że były to jego więzy z powodu Chrystusa albo więzy Chrystusa. Czy my tak to moglibyśmy przyjąć? Potrafilibyśmy przyjąć? może nagle nastąpiły zmiany w naszym życiu czy my także potrafimy powiedzieć tak w takich okolicznościach on nie przeciwstawił się tym okolicznościom przyjął je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 Jaki jest główny cel służby lub cel sługi, którego centrum życia jest Chrystus? Tu właśnie w tym wierszu o tym czytamy. Aby Chrystus jest głoszony lub uwielbiony, to jest jedynym celem, do którego mamy dążyć. Obojętnie, co czynisz, ma być dla Niego. Celem powinno być, żeby on był uwielbiony. On był w więzieniu. Już teraz nie mógł służyć tak jak wcześniej. Ale czytaliśmy w XII wierszu, że okoliczności spowodowały, że jeszcze większe rozkrzewienie było Ewangelii. A w XIV wierszu czytamy, że wielu braci wręcz w Panu nabrali otuchy z powodu tych więzów. I to przez te więzy. Ale w 15 wierszu czytamy, że pojawili się inni, którzy się cieszyli, że Paweł teraz był w więzieniu. Pomyśleli sobie być może: O, nareszcie my będziemy mogli działać. Może z zazdrości, z powodu kłótliwości. Czy Paweł się tym gorszył i gniewał? Nie. Dlaczego? Bo Chrystus był centrum jego życia, a nie jego służba. Osiemnasty wiersz. Cóż więc mimo wszystko każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze tylko żeby Chrystus był głoszony. Czwarty aspekt. Sługa Pana, który centrum swojego życia ma Chrystusa, czyni wszystko, aby jedność ludu Bożego nie zakłócić, jedności ludu Bożego nie zakłócić. Pamięta o Ewangelii na 17 rozdziale, co Pan sam powiedział. Siedemnasty rozdział, jedenasty wiersz. Jedenasty jedenasty jedenasty jedenasty zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. mi dał, aby jedno byli 21 wiersz aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie a ja w Tobie aby i oni byli w nas jedno aby wszyscy jedno byli Ojcze, mnie a w Tobie aby oni w nas jedno byli aby uwierzył świat, że jesteś inny osłon jakie to świadectwo świadectwo jedności wierzących Teraz przeczytamy z Filipian drugi rozdział o jego myśli, drugi rozdział, drugi do czwartego wiersza. Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli Mając tę samą miłość, będąc zgodni jednomyśli Nie czynić nic z ani z próżnej chwały Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych Czy tak jest i u nas, że nie czynimy nic z ani z próżnej chwały? Jakie są prawdziwe e, pobudki każdej naszej służby? Czy my też uważamy innych za wyższych niż samych siebie? Tu on wymienia Tymoteusza jako przykład.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 Czy szukasz swojej własnej chwały? Ile, służb, ile różnych działań w służbie um, były bardziej hańbą z tego względu, że sługa szukał swoją chwałę? Ile z tego względu, że sługa szukał swoją chwałę? Ale tu Paweł mógł o Tymoteuszu powiedzieć, mimo to, że on był młodą osobą, tak jak tu też w tej sali, że wszyscy inni szukali swego. Też i my dzisiaj żyjemy w bardzo egoistycznym czasie. Ale Tymoteusz nie był takiego usposobienia. On szukał tego, co było Jezusa Chrystusa. Drodzy wierzący, jeśli my będziemy szukali tego, co jest Jezusa Chrystusa, to jak wtedy mogłoby, mogłyby wśród nas pojawić się spory lub rozłamy? Bardziej by nas to e, łączyło ze sobą, bo byśmy szukali tego, co jest Jezusa Chrystusa. Teraz z trzeciego rozdziału. Służ, słu, e, sługa nie powinien myśleć, e, w, wyniośle o sobie samym. Czytamy od czwartego do ósmego wiersza.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 za śmiecię, aby zyskać Chrystusa. Widzimy, że Paweł tutaj wymienia całą listę rzeczy, które dla niego niegdyś były ważne. Miał wiele takich cech, które um, popierały jego godność. E, cechy, które mogły powodować pychę w jego życiu. Ale co czytaliśmy, że wszystko uznał za śmieciem. Ja nie wiem, jaki jest Twój życiorys i co wszystko osiągnąłeś już w tym świecie. Czy jesteśmy dumni z naszych osiągnięć? Paweł mógł powiedzieć, że zakończył z tymi rzeczami. Uznał je za śmieciem, za stratę wręcz. Dlaczego? Ze względu na. Um, Znakomitość poznania Chrystusa Jezusa, Mojego Pana. Chrystus był centrum Jego myśli. A to prowadzi nas do kolejnego aspektu. W dziesiątym wierszu Jakie było Jego życzenie? Żeby poznać Go. Czym Ty się zajmujesz? Diabeł ma liczne sposoby, którymi nas potrafi bawić Ale jest to też szczególnym pocieszeniem dla młodych wśród nas Aby rozmyślać nad tym, jak spędzamy nasz czas codzienny. Ile razy w ciągu dnia patrzę na to małe urządzonko w mojej kieszeni, czy przyszła jakaś nowa wiadomość? się w a ile czasu w porównaniu do tego Spędzam w tym, aby wzrastać W poznaniu Pana Zajmując się Słowem Bożym Korzystając na przykład też Z pomocy rozważania Aby wzrastać w poznaniu Jego samego Chciałbym przeczytać z drugiej mojżeszowej, szesnasty rozdział. Podczas podróży przez pustynię lud Izraelski karmił się manną. Oni nie mieli możliwości odwiedzić konferencję nasycić się i powiedzieć teraz jestem nasycony na dłuższy czas. Nie, musieli spożywać tą mannę dzień po dniu. A manna jest wskazówką na Pana. 16 rozdział, 33 wiersz. Potem Mojżesz powiedział do Arona weź na czynie, syp do niego pełen Omer manny i postaw je przed Panem. I piąty wiersz. A synowi Izraela i jedli mannę przez 40 lat. Czy też już powiedziałeś takie słowa, jak powiedzieli Izraelici, mówiąc, brzydzę się tym pokarmem? Mam nadzieję, że nie. Bo jeśli czytasz Słowo Boże z modlitwą i masz pragnienie poznać odrobinę osoby Pana, to nigdy ten pokarm Cię nie obrzydzi. Nie, nawet pobudza apetyt czytać jeszcze więcej. I 36 wiersz jest taki dodatek, a Omer to dziesiąta część Efy. Dlaczego o tym czytamy? Musieli odstawić Omer. Tak myślę, co to znaczy dla nas. Możemy zajmować się Panem codziennie. I to przez całe nasze życie. A na końcu stwierdzamy, być może poznaliśmy tylko dziesiątą. Nigdy nie docieramy do końca. Będziemy spędzali tym całą wieczność, aby oglądać jego chwałę. 17 wiersz, Filipian, trzeci rozdział Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami. Sługa Pana, który Chrystusa ma za swoje centrum Nie szuka naśladowców swoich osobistych Wielu upadło z powodu takich myśli W latach 80. z rodziną spędziliśmy kilka lat w Ameryce Poznaliśmy wtedy brata, który pełnoczasowo pracował w dziele Pana. On właśnie gromadził wokół siebie młodych braci. I pewnego razu wierzący w Stanach powiedzieli, oni tworzą elitę duchową kraju, jak to niebezpieczne. I wtedy dojechaliśmy do zgromadzenia innego, i wokoło stołu siedzieli tylko młodzi bracia A starsi gdzieś w tyle siedzieli w sali I to było skutkiem tych naśladowców tego jednego brata Który ich posadził, można powiedzieć, na tym siodełku My nie powinniśmy szukać naszych naśladowców jest to bardzo niebezpieczne. A Paweł tutaj mówi, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami. Dlaczego on mógł tak powiedzieć? W pierwszym Koryntian 11 czytamy, że Paweł powiedział, Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Więc pytanie do nas wszystkich. Jak wygląda nasz przykład życia dla innych? Czy my starsi bracia i siostry jesteśmy dobrym przykładem dla młodszej generacji? Czy Ty jako ojciec, jako matka jesteś dobrym przykładem dla swoich dzieci? Dzieci są bardzo dobrymi um, obserwatorami. Możemy dzieciom przez cały dzień głosić, co mogą czynić, a co nie ale to, co znacznie głośniej i wyraźniej głosi, jest mój przykład to, co żyje przed nimi to głośno przemawia czy jesteśmy dobrymi przykładami? dzieci są dobrymi obserwatorami a my, którzy zestarzyliśmy się być może jesteśmy już dziadkami Jakimi przykładami jesteśmy dla naszych wnuków? To są bardzo osobiste pytania. A Paweł, który miał Chrystusa za centrum, mógł powiedzieć, bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja Chrystusa. Kolejny aspekt widzimy w dwudziestym wierszu. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Hmm. Sługa, który za centrum życia swego ma Pana, oczekuje go. Jakiś 200 lat temu tą prawdę na nowo odkryto zauważono kiedy czytamy historię braci tych czasów to podpada nam pewna rzecz oni nie tylko wiedzieli, że Pan znowu przyjdzie oni wręcz żyli w tej rzeczywistości a dla nas i naszym bezpieczeństwem jest takim, że my wiemy, że On znowu przyjdzie ale już nie naprawdę, nie tak całkiem żyjemy w rzeczywistości tej prawdy, że być może mówimy tak, Pan przyjdzie, ale czy to ma wpływ na całe Twoje zachowanie i Twoje plany? Na to, co czynisz lub zostawiasz? Jeśli rzeczywiście sobie uświadomimy, że tak jest. Jak inaczej byśmy prowadzili w ogóle nasze życie? Chciałbym podać mały przykład o pewnym bratu, który żył w tej rzeczywistości. Powiedział mi, wiesz, kiedy wieczorem kładę się spać, Wtedy otwieram e, pierwszy list do Tesaloniczan czwarty rozdział i kładę otwartą, to otwarte miejsce obok mojego łóżka. Dlaczego tak czynię? Po to, aby jeśli jutro rana już nie był obecny, wszyscy mogli przeczytać, gdzie ja jestem. Można powiedzieć, że On żył w tej rzeczywistości. A z rana zauważał, że Pan znowu nie przyszedł ale powiedział być może dzisiaj przyjdzie. Ale czytamy jeszcze inny aspekt w 21 wierszu. Paweł też miłował przyjście Pana w Marka 13 będziemy jeszcze rozważali o Jego przyjściu w mocy i w chwale. Tu czytamy zgodnie z skuteczną mocą, którą też może podać sobie wszystko. 21 wiersz, druga połowa. Jest to godne zauważenia, że właśnie w Ewangelii Marka czytamy, że przyjdzie w wielkiej mocy i chwale W innych wierszach czytamy, że przyjdzie w mocy i wielkiej chwale Czy cieszymy się, że nadejdzie kiedyś ten dzień, gdzie wszystko będzie poddane Jego e, stopom? Gdzie każde kolano się ugnie przed Nim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 Sługa Pana, którego centrum życia jest Pan, skupia się na tym, co pozytywne. Już wczoraj o tym mówiliśmy, że gazety przepełnione są negatywnymi tytułami. Ale negatywne. Wszystkie wydarzenia, które, o których czytamy w gazecie, są negatywne. Czy stoimy pod wpływem tych myśli? Czy szukamy już tylko to, co negatywne w życiu naszego brata, naszej siostry? Na pewno znajdziesz coś w moim życiu, nie ma w ogóle problemu. Ja też znajdę coś w Twoim życiu, jeśli dobrze się przyjrzę. Ale tu widzimy pewne usposobienie generalne. Mianowicie, żeby szukać tego, co jest prawdziwe, co jest uczciwe, co jest sprawiedliwe. To, co jest czyste, co miłe, co chwalebne. O tym rozmyślajcie. To powinno nas zajmować. Owszem nieraz musimy dotykać negatywne sprawy. Ale usposobienie na generalne powinno być, że cieszę się z tego, co widzę dobre w życiu brata mego. I na pewno znajdziesz takie rzeczy w życiu brata. I wszystko to, co Pan i Duch Święty działa w naszym i Twoim życiu. Zawsze możemy się z tego radować. Możemy o tym rozmawiać. Możemy za to dziękować. A kiedy słyszysz o czymś negatywnym, Jak często od razu się to rozpowszechnia? Powiesz następnej osobie, On kolejnej, nie czyńmy tak. A na samym końcu sługa Pana, który ma Chrystusa za centrum życia, zadowolony jest we wszystkich okolicznościach.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 Paweł znał obfitość, ale znał też niedostatek. I teraz pisze: Nauczyłem się. Być może ktoś go nauczał w tych sprawach, ale nauczyłem się, aby we wszystkich okolicznościach być zadowolonym i się po prostu być wdzięcznym. Czy my jesteśmy wdzięcznymi? Problem główny tego świata jest, że ludzie są niezadowoleni. Nie ma znaczenia, ile posiadasz. Zawsze będą tacy, którzy mają więcej jak Ty. A to powoduje niewdzięczność. Ale jeśli Ty jesteś zwrócony na Chrystusa, jeśli rozumiemy, co mówi dziewiętnasty wiersz, lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. On da ci wszystko to, co jest potrzebne, co potrzebujesz dla służby Jego. <coughs> On nie daje to, co my chcemy Ale to, co potrzebujemy, to daje Bo On jest taki bogaty Wszystko Jemu należy I On daruje nam te rzeczy w Chrystusie Jezusie Dlaczego? Aby wszystko końcem końców było ku Jego chwale. A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Myślmy o tym. Cokolwiek czynimy dla Pana ma być końcem końców ku uwielbieniu chwały Jego i imienia Jego. Oby Pan darował nam łaski do tego.